Witam w kolejnym klubie dyskusyjnym. Tym razem e, witam Was Marcin sirmacik Karpezo. E, Michał Przyszowski, cześć, I Piotrek, Piotrek Nie ma z nami Ryśka, który wyjechał do Brukseli, o ile dobrze pamiętam, czy tym razem gdzieś indziej. Nie, tym razem do Budapesztu. A, tym razem wyjechał do Budapesztu, także, także w dzisiejszym odcinku będzie nieobecny. Yy, nagrywamy również ze względu na mój stan zdrowia yy, przez Mamla, także nie robimy tego w jednym pomieszczeniu jak robiliśmy to do tej pory, zobaczymy jak nam ta technologia wyjdzie i myślę, że będziemy ją wykorzystywać też w jakichś yy, jakich również innych audycjach i projektach, jeśli nam się to sprawdzi do, również do audycji na żywo albo ewentualnie do zaproszenia jakichś gości yy, no i myślę, że przejdziemy, do, przejdziemy już po prostu do, do, do stałej części, czyli do dyskusji na początek kilka takich przyjemnych informacji, mianowicie trochę trochę gier otworzyło swoje źródła. Mamy też gierę, która zapowiedziała, że wyda swojego klienta na Linuxa pod warunkiem, że znajdą się na to fundusze dotowane przez przez fanów gry i przez ewentualnie przyszłych graczy, co jest bardzo fajnym newsem. Ale może wrócimy do, wrócimy do... Gier, które otwierają swoje źródła. Swoje 15 urodziny w zeszłym tygodniu obchodziła gra Lac, która jest moodem, czyli internetową e, grą tekstową dla wielu użytkowników. E, mogą to być gry RPG, albo też zdarzają się gry w troch, osadzone w trochę innych realiach. Lac akurat jest, jest no, w takim powiedzmy pseudośredniowiecznym świecie osadzony e, z magią i, i, i braniami różny, różnego rodzaju itd., otworzyli swój kod na licencji na licencji Muda, na którym się, na którym się wzorują oraz swoje dodatki na licencji BSD, także no, gra jest zbudowana oczywiście w ten sposób, że po naszej stronie potrzebny jest tak naprawdę tylko klient telnetu, którym się łączymy pod lac.pl i następnie i następnie już tam odpowiedni port i w ten, sposób, w ten sposób rozpoczynamy grę otwarcie kodu, bo pozwala na to żeby każdy mógł na swoim serwerze hostować, hostować taką grę dla, na przykład dla własnej społeczności czy dla własnych znajomych co może tam pozwolić powiedzmy, na trochę bardziej interaktywną rozgrywkę bo ja w swoich doświadczeniach poświęciłem kilka godzin na to żeby się tej grze przyjrzeć i powiem, że mnie wciągnął, pomimo tego, że Dorota się zmieniała porządku, trochę śmiała, kiedy czytałem jej, co tam się, co tam się pojawia, jakie są opisy pomieszczeń i ewentualnie trenowanie mądrości, które też było takim trochę komisłym momentem na, na start, na, na pierwsze, e, pierwsze zapoznanie się z grą jako Czarny Elf Minich, e, ale dosyć się wciągnąłem i myślę, że będę, będę do tej gry wracał w jakichś tam wolnych chwilach, czy nie wiem, w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia, bo, bo rzeczywiście wartość ta chwilę odprężyć jest zupełnie, zupełnie inna rozgrywka od tej, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Czy e, nie wiem, czy mieliście jakieś doświadczenia z tego typu grami? Ja dawno temu bawiłem się mudem nie pamiętam co to było. Kiedyś na Yousnecie znalazłem generalnie samą ideę, łącznie z jakimś adresem przykładowego serwera. No i tam się chwilę bawiłem, ale no, jak mnie nie wyciągnęło. No nie, ja na, szczęście, ja na szczęście nie, natomiast jeżeli chodzi o laka, bardzo podoba mi się generator imion, który jest na ich stronie. Będę go tak. używał za każdym razem, jak będę potrzebował się rejestrować na jakimś forum. No rzeczywiście działa, działa całkiem nieźle. E, oprócz tego, czy jakby młody i rozgrywka tekstowa jest nie tylko internetowa, bo jeszcze e, często, kiedy pisałem o... E, pisałem i powiedzmy trochę zachwycałem się tą grą na, na social mediach często i, i i na Ircu. E, pojawił się komentarz, że że jest wcale taki dobry. E, trzeba poznać otchłań. Odchłań jest z kolei taką e, grą e, tekstową e, single play playerową. E, no, zapoznałem się działa, działa rzeczywiście e, przyjemnie, ale jakoś jednak już też wszedłem trochę w ten od rozgrywki internetowej, jednak wolę, wolę grać z ludźmi, którzy są e, powiedzmy, żywymi osobami, też tak są, są postaciami kierowanymi przez żywych ludzi po, po drugiej stronie, e, po drugiej stronie monitora. Ja, ja, że ludzie są przereplanowani <głos> <głos> kolejny news yy, Znaczy, proces. jeśli mogę jeszcze tak? Ci przerwać Oczywiście. a propos tego co mówiłeś na początku program, tak naprawdę żaden program nie jest potrzebny do modów do większości modów i do tego również łączymy się po prostu telnetem na odpowiednim porcie program jest potrzebny na Windowsie bo Windowsowski telnet pozostawia wiele do życzenia dlatego autorzy doradzają ściągnąć putty tela, ale to również jest hmm? po prostu klient telneta no, no miałem, na, miałem na myśli klienta interneta. i jeszcze o czym, o czym, myślę, że przejdziemy może do następnej, e, następnej gry i jest to Colobot. Colobot, który jest e, grą, i chyba multiplayer również, ja dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Nie, Colobot nie Aha. miał multiplayera z tego co pamiętam. Ale e... może się mylę, w tamtych czasach, kiedy się tym bawiłem jeszcze nie były nie interesowały mnie multiplayery. Zanim... Internet niech ten. Jest to w każdym razie gra, która e, pozwala na sterowanie i tworzenie robotów, e, które programujemy w C++, także jest to gra bez to programistyczna. To nie jest C++, to jest język c który jest bardzo zbliżony do, do C. Nie przypominam sobie, żeby on był obiektowy. Aha, czyli w takim razie jest obiektowy, ale no nie, to nie jest C ani C++. A, to może, może zacytuję różnica. tutaj zniusa w języku podobnym do C i Java. O, to może to jest o chyba właśnie. najlepsze określenie. Ale on jest podobny, to jest C-Bot. E, tak i, i opis jest taki, że jest to gra strategiczno symulacyjna przygodowa, w której wykonujemy zadania na planetach. Od innych gier o tematyce kosmicznej odróżniają możliwość programowania robotów wewnątrz gry, o czym właśnie wspomnieliśmy. E, Gra jest może wydana w takiej, no powiedziałbym starej technologii, tak, bo jednak, e, swoje lata już ma. E, screeny to trochę pokazują, e, do których oczywiście link będzie w, w show notes. E, I została znaczy, gra wykorzystuje e, DirectX 8, do którego, jak ktoś wspomniał w komentarzach, podnaleźnił no, się już nawet nie można stanęć SDK, także trochę ciężko rozwijać to w obecnej technologii. Ale spodziewam się, że w związku z tym, że Kolobot że źródło zostało otwarte i szczególnie w Polsce mamy dosyć mocną społeczność kolobota, to dosyć szybko gra zostanie przeportowana na jakieś nowe i bardziej otwarte technologie. Daj Boże, oby przeportowali to na OpenGL i działało równie chętnie na platformach innych niż tylko Windows. No, myślę, że jest na to, na to spora szansa. No i o czym jeszcze warto odpowiedzieć. Gira została opublikowana na e, gnug.pl. To też taki, powiedziałbym, dosyć nie. ważny wybór. E, Jej. Bo, bo w sumie teraz tak naprawdę ciężko jest mi sobie przypomnieć jakieś większe otwarcie kodu na licencyjne niż BSD. Hmm. Albo o, często to, to tego typu produkty często otwierane są nawet nie na licencjach ani GPL ani BSD, tylko najczęściej na jakichś własnych, które pozwalają po prostu na modyfikowanie i i kompilacje we własnym zakresie. Także no myślę, że jest to dosyć ważny ruch, tak? Może taki jednak potwierdzający trochę pozycję licencji licencji GNU, bo ostatnio jest mocno dominowana przede wszystkim wydawanym światem softwarem przez Google na licencjach BSD, tak na przykład w przeglądarkach Chrome, Chromium myślę, że kwestii podstawowych wolności nie będziemy tutaj podnosić no każdy ma jakieś tam własne upo upodobania mi ja się bardzo podoba, że wypuścili to na gpr u Natomiast to trudno piętnować ludzi wypuszczających na BSD, bo... Nie, naprawdę znaczy, w pewnym ja najmniej... sensie jest to nawet dużo lepsze, daje więcej wolności. Właśnie, właśnie tego chciałem uniknąć. Nie, może nie wdawajmy się w dyskusję o wyższości. To, znaczy to, że... ja bynajmniej nie chcę, nie chcę piętnować hmm. projektów wydających na BSD, bo jest to licencja, którą sam wybieram dla swoich projektów. No, e... tak. no ale hmm. tak, myślę, że, że, że trochę traf... Zgadzamy trochę się z Tobą, że to otwarcie, bardzo tak. otwarty krok. Tak, i o tym, o tym chciałem wspomnieć. Kolejna jeszcze ta Trochę nie będziemy wychodzić na razie ze świata gier. E, nie wiem, czy pamiętacie taką grę Wasteland, która w roku 88 bodajże że została wydana. Coś była, ale to zamierzchła przeszłość. Tak. Wtedy programowałem. <głosy> I, I była dosyć z opisów, tak, bo nie, nie z własnych doświadczeń, tak, została wydana w 88 roku e, i była niezwykle grywalną grą e, RPG taką trochę tekstową, trochę graficzną, co możecie zobaczyć ewentualnie na, e, na screenshotach, które tradycyjnie też będą w no więc e, twórca tej gry dłu, dłuższego czasu pisał parę postów na, na stronie Wasteland 2 e, o tym, że chciałby stworzyć e, chciałby stworzyć właśnie drugą część e, drugą część Wastelandu i zrealizował pomysł ogłoszenia akcji na Kickstarterze, gdzie pierwszym celem było zebranie miliona dolarów po to, żeby znaleźć jakby początkowe fundusze na, stworzenie, na tworzenie kontynuacji Wastelandu, a następnie w odpowiedzi na pojawiające się komentarze, kiedy, kiedy została zebrana kwota miliona dolarów, Ogłosił, że w wypadku zebrania półtora mnie na dolarów, czyli pół mnie na więcej, zostaną również przygotowane porty tej gry, czy klienty, te, nie, no, może, może wersje tej gry na Linux oraz na Mac OS x i co jest bardzo ważne, został osiągnięty rekord trzech czasów, który poprzednio należał do diaspory, która dosyć szybko zebrała swoje 200 tysięcy dolarów na, na tworzenie projektu. Tym razem w ciągu dwóch dni udało się zebrać milion dolarów, co jest niesamowitym sukcesem i myślę że bardzo dobrym bardzo dobrym sygnałem dla pozostałych twórców studiów, no twórców gier projektów tworzących różnorakie gry, że można, można, znaleźć fundusze od, od społeczności, tak, że jednak crowdsourcing działa i przynajmniej, przynajmniej początkowe fundusze na wykonanie jakiejś gry mogą zostać znalezione, co myślę byłoby też, bardzo wartościowe, jak gdyby wykorzystano to na przykład dla stworzenia portu Wiedźmina na Linux, o czym się przecież na początku CD Projekt Red bardzo, bardzo długo mówił, że taki port powstanie, później już bliżej końca, niestety powiedzieli, że go nie będzie, a jednak no, to byłaby taka akcja, która chyba miałaby szansę wypalić, bo w Polsce jednak um, powiedziałbym lobby za, za właśnie stworzenie tego klienta było bardzo duże. Także Imek was mnie niesamowicie cieszy ta Cieszy mnie ta informacja i, i chciałbym, żeby takich, takich akcji było dużo więcej. Także moim zdaniem jest to właśnie przejęcie tego, że czasy się zmieniają i że y, ludzie zaczynają wierzyć w to, że jakby Indie ma jakiekolwiek szanse, jakikolwiek sens, a nie tylko wielkie, mega produkcje korporacyjne, choć tutaj właśnie y, chciałem... Znaczy, mi chodzi mi o ten milion dolarów. Strasznie mhm. wysoka kwota. Y, ja wiem, że studia deweloperskie rozwijają gry za kilka, kilkanaście milionów. O, to tutaj się zdziwię. Znaczy, pozwólcie, jak wejdę, bo w kolejnym z, kolei z komentarzy właśnie też podniesiono kwestię tego, że z kolei pół, półtora miliona dolarów to strasznie mało. Bo jak tutaj już taka wizja no produkcja typu na przykład Adels, Adels, Adels Scrolls e, 5 e, Scream, tak, czy e, wynosił 10 milionów, nie, 100 milionów, przepraszam, 100 milionów, to Jasne. jest duży budżet, a jednak myślę, że Wasteland e, kreuje się na grę wysokobudżetową, patrząc również potem tym, jacy ludzie te dotacje czynią i w jakich kwotach, a są tam ludzie, którzy są odpowiedzialni za parę, za parę bardzo fajnych gier. Także myślę, że, że to jednak dąży do tego, żeby być sensacją, w momencie wydania, a nie taką kolejną grą, która się gdzieś tam pokazuje i jest fajne dlatego, że zebra, znaczy tylko i wyłącznie dlatego, że w taki, a nie inny sposób zebrała fundusze. Także ja to bardziej traktuję jako zebranie funduszy na, na, dalsze, znaczy na początkowe tworzenie gry i, i stworzenie odpowiedniego marketingu na to, żeby szukać dalej tych funduszy. I rzeczywiście zebrać te kilkadziesiąt milionów na to, żeby stworzyć naprawdę wysokiej jakości grę. No, Może i tak, natomiast ja chciałem nawiązać do Double Fine'a, który też nie tak dawno był na Kickstarterze, oni wyszli z hasłem 400 tysięcy, a to przecież też jest gra od legendarnego twórcy, osoby niezupełnie nowej, także też wiadomo, że to nie będzie jakaś hałtura i Bóg wie co. W efekcie oczywiście dostali dużo więcej niż te 400 tysięcy. Nawet nie wiem, do ilu to dobiło. 400 tysięcy to mieli po chyba 8 czy 10 godzinach, a w ciągu doby mieli już milion dolarów bodaj. No, z czym to też jest jakby inna kwestia, że poprosili o 400, dostali znacznie więcej. Na karcie, którą masz otwartą, pisze 400 tysięcy mieli, dolarów. Mieli szansę, znaczy mieli nadzieję uzyskać 35 dni, osiągnęli w parę godzin. Bo... Tam chyba było właśnie 8-10 godzin. Kolejny rekordowy chyba wzrost. Tak, tak no, no jednak serwisy tylko Kickstarter są, znaczy na razie głównie Kickstarter jest rzeczywiście sporym osiągnięciem i świetnym pomysłem na finansowanie, finansowanie projektów. Trochę mnie boli to, że w tym momencie, żeby mieć swój projekt na Kickstarterze trzeba niestety być obywatelem Stanów Zjednoczonych wam, że może chodzić o jakieś podatki, darowizny, te sprawy. Tak, najprawdopodobniej o to chodzi, trochę to mnie istotę boli, ale na szczęście jest sporo różnych odpowiedników tego i europejskich i, i również polskich, Polak potrafi o tym mówiliśmy ostatnio, czy, czy w grupie dyskusyjnym chyba numer dwa. Także My są wspominane. odpowiedniki, no niestety tam myślę, że jeszcze ta e, masa krytyczna użytkowników z, e, trzymających się wokół tych serwisów jest jeszcze zbyt mała, żeby jakieś większe fundusze zbierać i były to tak spektakularne sukcesy jak no, chociażby ta diaspora, która te swoje 200 tysięcy zebrała, czy już te następne, o których wspominałaś, czy Wasteland. Chociaż myślę, że akurat zebranie miliona dolarów y, na przykład na polskim serwisie crowdsourcingowym niestety byłoby niemożliwe. Nawet, nawet dwóch? Też myślę, że byłoby to problem, ale jest to kwestia po pierwsze, oczywiście, populacji i ilości ludzi, ponieważ jednak po angielsku mówi masa ludzi. To jest, że tak nawiążę do Humble Bundle, o którym później jeszcze wspomnimy. Jakbyś odpalił coś takiego po polsku w Polsce, to też efekt byłby. Nie tak powalający jak przy wersji amerykańskiej. To wynika zarówno z tego, że Amerykanie są bardziej przyzwyczajeni do takiego modelu, jak i z samego faktu, że jak odpalasz to po angielsku, to ja kupiłem do tej pory wszystkie z wyjątkiem pierwszego. Tak, ja kupiłem wszystkie z wyjątkiem chyba piątego, czy, czy któregoś tam z kolei, O, którym, to temat też poruszaliśmy eee, i chyba możemy powoli przechodzić do przychodzi właśnie do Hamla. Moje odczucie jest takie, po przetestowaniu każdej z kierek, że przy wzroście zainteresowania całą tą akcją, tak, która przykłada się na coraz więcej zakupów i wzrost ceny średniej, która, a przecież zakup powyżej tej ceny to jest, ten, to jest ta cena premium, tak, która dodaje nam tam jakieś dodatkowe gry czy, czy późniejsze bonusy. Trochę mnie boli to, że przy wzroście tej ceny i zainteresowania jakość tej gier jest coraz marniejsza. Już poprzednio nie było zbyt dobrze, teraz kolejny Humble Bundle pojawił się bardzo szybko i niestety nie jest zbyt dobrej jakości. Nie miałem czasu jeszcze przejrzeć wszystkich gier, przejrzałem tylko nagrania na YouTubie. Nie wydają mi się aż tak złe, ale tak jak mówię, nie grałem jeszcze więc... Znaczy, ja myślę, że możemy Zobaczymy. tutaj spokojnie wrócić do argumentu, o którym mówiłeś przy poprzednim umowieniu Humble Mando w pierwszym klubie dyskusyjnym, mhm. że częściej, czy, przepraszam, że, że rzadziej, rzadziej, rzadziej, a częściej rzadziej, To jest z Mory, i o tym się. też pisałem trochę na Twitterze. E nie wiem, nie wiem czy, to, czy to jest jakiś argument, który mi jest w stanie dotrzeć, powiedzmy, do tworzących Humble Bundle, bo myślę, że jednak spore zainteresowanie całą akcją no, też ich nakręca do tego, żeby, żeby wydawać to częściej, ale widać, że mają problem z, z wybieraniem i, i, i z udostępnianiem rzeczywiście dobrych gier. No, natomiast, że tak trochę jeszcze wystąpię, może w obronie Humble Bundle, może te gierki w tej chwili nie są tak dobre, jakby być mogły, ponieważ są to gry, które również y, mają swoją wersję na Androida. W związku z czym, jak mówię, nie grałem, więc może tak mm. nie jest. Y, może wersja na Androida się różni, natomiast y, podejrzewałbym, że są trochę uproszczone w pewnie, pewnie takie tak mogłyby być przez to, że musiał, muszą też działać na Androidzie. Chociaż różnie to bywa, bo y, już sobie przypominam, jak to się nazywało w poprzednim Humble Bundle, y, Gra z odwróconą ideą Tower defensa. Mhm. Pamiętasz może tytuł? Hmm. Obawiam się, że nie, tak z głowy nie jestem w stanie go podać. Ale wiem, o którą grę chodzi. Mam hmm. nadzieję, że tam powoli Czy też będą wiedzieć? Tak mam. Anomaly. Ona hmm. się nazywała Anomaly. E, wersja na PC i na Android'a różnią się znacznie. Wersja na Androida jest uproszczona w sensie sterowanie, jest uproszczone w związku z tym poziom trudności, jest trochę inny wersja na komputer jest trochę bardziej wymagająca moim zdaniem, aczkolwiek wiele różnic nie ma. Tak samo było chyba z Osmosem, tak? Mówiłeś, że przechodziłeś to na, na Osmos taecie. ma trochę inny interfejs. Plansze nie wiem, czy są te same. Wydaje mi się, że plansze mogą być te same. Natomiast interfejs, znaczy menu jest trochę inny, w związku z tym ciężko, ciężej się zorientować. Natomiast na komputerze na pewno jest o tyle prościej, że ma się no, bardzo symbolicznie zaznaczony wektor pomiędzy, yy, znaczy kursor myszy przedstawia mm -hmm. dokładnie, ma lekko przedłużoną linię, więc widać no, jaki no, będzie no, wektor. Wszczegóra techniczna nie ma tak dużej, tak dużej różnicy pewnie między Androidem a, a PC-tem jak w... Mm -hmm. No tak, znaczy ja myślę, że ja trochę zmienię tryb kupowania Humble Bundle, bo jednak już trochę wyrobiłem sobie taki nawyk, że, e, że jak akurat mam na to fundusze i Humble Bundle się pojawi, to tak kupuję go z automatu i później w wolnym czasie dopiero do tych gier wracam i odkopuję, powiedzmy, kiedy trochę mi się bardziej nudzi. No tak, Chyba, chyba myślę, że czas powoli zmienić właśnie ten tryb na na no jednak takie przyjrzenie się temu, co, ta, co, co oferują i wybieranie tego, co nas rzeczywiście interesuje, bo trochę to mi się zaczyna, zaczyna to być trochę dla mnie takim marnowaniem pieniędzy, bo jednak w, w, tak rzecz biorąc, praktycznie nie jest zbyt dużą ilość tych gier grałem, które zakupiłem w ramach Humble'a. Jakkolwiek zgadzam się z Tobą, tak jak już mówiłem, trochę co do jakości gier, tak, yy, jednak ja nadal będę wspierał, ponieważ podoba mi się sama idea, no i jako programista wiem, że ciężko się żyje z open source'u, mhm jakkolwiek te gry nie są open ale jakby chodzi mi o, w tym momencie o ich popularność, o to, jak dużej liczby ludzi docierają. Jednak to są ludzie, którzy robią to zawodowo, którzy chcą z tego żyć. No a te gry jednak moim zdaniem na tyle zasługują, żeby, Ja nie mówię, żeby... Żeby po prostu promować... Samochód. Ja ponajmniej jakby nie mówię, że, że mamy te kasy nagle zacząć przejadać na co innego. Tym bardziej, że ostatnio zacząłem korzystać z Flatra, który jest... Moim zdaniem niesamowitą platformą właśnie do wspierania różnorakich projektów, stron ciekawych treści. Flatr ma fantastyczny pomysł, moim zdaniem, natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że na PayPalu donację dostałem, natomiast e, na Flatrze nie wiem, czy pies z kulawą mogą nawet zauważyć. Tak, to jest. Ja powiem, że na przykład my umieściliśmy w ubiegłym Może tygodniu. to się sprawdza, hmm, my W ubiegłym tygodniu umieściliśmy e, na Wolnej Kulturze właśnie przyciski Flatra, które. E, które, jak tam już napisałem w Faku, e, są jestem są nasze. Umieszczać może je każdy autor podcastów wolnej e, kultury. E, I dostaliśmy już pierwszego od Cyberkillera, razy co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. E, I myślę, że, że to się powoli będzie sprawdzać. Jeśli, jeśli utrzymamy takie tempo, że w ciągu dwóch dni po, po pojawieniu się przycisków będziemy otrzymywać jakieś flatry, to jest to jest droga, która rzeczywiście może się trochę powoli rozwijać, jeśli zajmiemy się jakoś nakręcaniem tego, e, popularności tego serwisu i, i całej idei tego serwisu tak, czyli, że e, ustanamy sobie co miesiąc limit pieniędzy wydawanych, e, znaczy rozliczanych tak w ramach naszych kliknięć, na przykład na, nie wiem, 5 euro, 10 euro e, i następnie e, wszystkie kliknięcia, znaczy pomiędzy wszystkie kliknięcia w danym miesiącu, pieniądze flatra są, e, są przelewane do tych projektów. E, bardzo, bardzo mi się ten pomysł podoba. I myślę, że jeśli właśnie trochę przyczynimy się do jego popularyzacji, to mamy szansę właśnie e, zwiększyć jego efektywność dla twórców projektów. E, no dla mnie na przykład już tym razem chyba kolejnego, kolejnego HamloBand dla Androida nie zakupię. E, I jest to, są to pieniądze, które ja bym przeznaczył na inne, ciekawsze projekty. E, ciekawsze dla mnie. To jest dobry argument. I trochę, trochę jeszcze a propos taki mój lekki zarzut do hamla, bo trochę brakuje mi tej atmosfery święta, która była przy pierwszym hamlu, czy nawet drugim i trzecim. Ich pojawienie się to było takie ja prawdziwe święto, wielki hype, wszyscy się naprawdę cieszyliśmy z tego, że te gry są, jakie są fajne. I to rzeczywiście była taka radosna zbiórka pieniędzy, teraz to już taki trochę taki smutny nawyk który gdzieś tam gdzieś tam pozostał i już, już jakby tego całego hype'u nie ma i trochę mi tego brakuje. Teraz, teraz świętem stają się właśnie pytania takich gier jak Kolobot, Jak patrzyłem na reakcje społeczności i na forach i, i pod dotyczącymi właśnie otworzenia kodu Kolobota, no to było dla nich niesamowite święto. Z tym się zgadzam całkowicie. Zwłaszcza, że sam pamiętam, jak się zagrywałem w kolobotach w dawnych latach. Bardzo chciałbym zobaczyć wersję dla Linuxa. Także i, i na to liczymy. No i tak samo myślę jak będzie z Wastelandem 2. Tym bardziej, że e, w, to myślę, warto, warto, warto o tym powiedzieć. W ramach przeszkich Kickstartera to nie jest tak, że my e, dajemy te pieniądze za nic, czy tylko za obietnicę, że gra powstanie. E, bo w tym momencie, czy zasada była również taka, że w momencie, kiedy przekazujemy na, e, na Westland 2 dotacje w, y, o kwocie większej niż 15 dolarów y, to mamy obietnicę, że otrzymamy wtedy już bez dodatkowej dopłaty kopię tej gry y, bez y, niechronianą DRM-em także tutaj to też o tym warto mi tak samo przecież było w, w przypadku w przypadku Pioneer One który, y, który też w momencie kiedy zbierał te pieniądze tak kiedy zbierał 100 tysięcy dolarów na tworzenie kolejnego sezonu za każdą taką dotację można było otrzymać tam różnorakie zestawy tak? wysokości, od wysokości dotacji zależy od tego czy dostaniemy tylko tylko płytkę czy tylko koszulkę, czy na przykład płytę z jeszcze jakimś klipem, w którym dziękują nam za swoją dotację wszyscy aktorzy występujący w Pioneer One, no to też są takie fajne, fanowskie dodatki, które jakoś tam motywują do tego, żeby większą kwotę na, na dany projekt przeznaczyć i myślę, że gdyby coś takiego wprowadzić do Flatra w jakiś sposób to też może być, może być to, co, po, co, pomoże go, co pomoże go promować. Ale Flattr trochę nie do tego został wymyślony. Flatr został wymyślony pierwotnie. Właśnie być może dlatego ja wszystkie donacje dostałem przez Paypala, a nie przez flatra. Flatr został wymyślony bardziej dla autorów blogów, żeby ich wynagradzać za ich teksty. Generalnie dla autorów raczej tekstów. No, znaczy nie tylko tekstów, bo na przykład już teraz trochę, trochę się zmienia. Nie, zajmę. oczywiście, tak, że tak, nie to... tylko. Mówię głównie. Ja właśnie chciałem to skontrolować głównie, bo jak trochę się ze w tym środowisku teraz podcastarskim interesując się bardziej i tworząc dalej pełną kulturę, to jak tak patrzę szczególnie po zagranicznych podcastach typu Rathor Radio czy Tux Jam, Open Metalcast czy też parę innych, tam flat, też jest dosyć silnie często wykorzystywanym narzędziem do, do właśnie wspierania projektów i nawet częściej niż Paypal. Okej, znaczy to tak... Podcast jest, jest pewną formą bloga. Tutaj bym się akurat nie, nie rozdrabniał za bardzo. Chodzi o, chodzi o coś, co wychodzi stale w jakichś odcinkach i co no, potrzebuje jakiegoś jakieś wsparcia tak, stałego w miarę jakiejś pomocy, żeby, żeby mogło być kontynuowane. Natomiast też, też nie do końca zgadzam się z Piorkiem, jeżeli chodzi o to, że flaty jest tylko do tego typu treści. Mówię tylko. Nie, głównie do pierwotnej idei. Dobrze, no, nie, nie zauważyłem tego tak bardzo, ale, ale może To Z raczej. ciekawych rzeczy można również umieścić przyciski featra na GitHubie, na swoim końcu na GitHubie czy na konkretnych projektach, co też dalej rozszerza jego zastosowanie i umożliwia jednak otrzymywanie tego bezpośredniego wsparcia do tworzenia różnorakich projektów również na GitHubie. Tak, uważam, że to jest bardzo fajne zastosowanie featra, właśnie. Także jakby które jest jakby niezwiązane z działalnością blogową czy podcastową jest związane z działalnością komitową która no, tak chodzi o, o utrzymanie jakiegoś projektu przy życiu nie, nie uważam, żeby to było jednocze jednocześnie indykacja tego, że to jest tylko dla blogów okej okay, i myślę, że właśnie takim zachęcaniem to do... Piotrek kręci <laughs> głową <laughs> Dobrze. E, myślę, że właśnie tym, wychodząc właśnie od tych e, radosnych wiadomości e, oczywiście nie będziemy się z nich może jakoś wychodzić w kolejnych, e, w kolejnych tematach, ale tym zachęcaniem właśnie do uczestniczenia w crowdsourcingu do wspierania e, różnorakich projektów, które jest naprawdę bardzo ważne dla, dla ich ciągłego rozwoju bo pozwala przecież na, na wspieranie projektu i trochę mniejszymi kwotami, niż to do tej pory miało miejsce, bo przecież bardzo popularne było sprzedawanie przez różne różnorakie projekty koszulek z logo, czy też z maskotką danego projektu, które miewały czasem dosyć wysokie ceny ze względu na to, że no przecież nie zawsze udawało się znaleźć najbardziej optymalnego wytwórcę tych koszulek dla, dla danego projektu i, i duża część kosztów mimo wszystko takiej koszulki to było pokrycie kosztów produkcji tak przez, przez podwykonawcę i dopiero jakaś tam mniejsza kwota z tego, z tego była przeznaczana na na wsparcie projektu i z tym, samym, z tym samym zdarzyliśmy się też e, tworząc na przykład koszulki jak i Linux. Tutaj też jest dosyć ciężko i musieliśmy w ogóle zrezygnować z spływów dla nas e, ze sprzedaży tych koszulek, bo ich, ich cena była już i tak dosyć wysoka. E, idziemy dalej. E, myślę, że tak. przejdziemy do kolejnej radosnej wiadomości Arch Linux, e, czyli taka dystrybucja będąca powiedzmy drugim krokiem dla wielu użytkowników. E, takim trochę bardziej zaawansowanym, który pozwala praktycznie z klocków złożyć, złożyć swój system, mieć e, możliwość sporej ingerencji i decyzji o, o bardzo wielu e, szczegółach dotyczących działania systemu, obchodzi dziesiąte urodziny. No, ja może nie jestem tej dystrybucji największym fanem, ale jestem na pewno aktywnym członkiem społeczności. Trochę mnie boli to, że często repozytorium stabilne jest dużo e, dużo mniej bezpieczne tak? Też generalnie każdy update to jest jednak taka ruletka, jak to Tadzik w pewnym momencie ujął na Ircu że każda aktualizacja to jest taka rosyjska ruletka, tylko że zamiast, e, zamiast pozostawienia jednej kuli w, w rewolwerze wyjmujemy tylko jedną <laughs> e, i trochę się z tym zgadzam jest to powód, dla którego wiele razy do tej dystrybucji odchodziłem i no nie jestem jej najaktywniejszym już użytkownikiem i raczej przyniosłem się na Demiana, który nawet w sidzie moim zdaniem jest dużo, dużo stabilniejszy i jakoś dużo bardziej mogę na tym systemie polegać, jednak po aktualizacji mi się nie sypnie i wiem czy macie jakieś komentarze swoje odczucia a propos Linuxa czy nie chcę żeby to był Odebrane jako jakieś typu hajterstwo, natomiast no, uważam, że to nie ma dużo racji. Ja, jak byłem e, kiedyś młody i głupi, używałem przez parę miesięcy arcza i e, nie wyszło mi to na zdrowie, włącznie z tym, że postawiliśmy kiedyś arcza e, na serwerze. Pomyśleliśmy, że bardzo dobrym pomysłem będzie postawienie arcza na serwerze, o, wie, no więc nie było. No, no, był e... nawet projekt r ja na niestety Panu. nawet mieliśmy tam kilku, kilku Aha. z naszej społeczności, deweloperów, którzy dosyć aktywnie w tym działali. No, niestety projekt nie przetrwał i teraz w zasadzie część, część właśnie deweloperów przeszła do innej dystrybucji, część zaangażowała się trochę w stabilizowanie z mniejszymi lub większymi sukcesami, z stabilnego repozytorium. To, to... E od tego zaczął, no więc... zanim bym przeszedł do tworzenia tej dystrybucji <laughs> serwerowej. No, no więc my mieliśmy projekt e, serwer Linuxa w na Archu, który właśnie skończył się no, zresztą bardzo dobrze można poczytać na wiki, a na PC, blom. Bardzo, bardzo ciężkimi godzinami i dużą ilością zgłości. Można przeczytać na, na blogu chyba elmubelka.pl e, relacje z tego jak, jak skończyło się stawienie serwera na Archu. Nie, odzyskiwanie serwera na Naro. Tam przecież dużo. To bardzo ekscytujący I artykuł. Polecamy, tak. polecamy zagłębienie się. E, no ale tak, żeby nie wyszło, że to jest taka dystrybucja, może nasze doświadczenie są wzią najlepsze, no ja jednak staram się co jakiś czas ją testować, wracać teraz również na niej nagrywam i e, myślę, że będę ją częściej trochę wykorzystywał przy okazji działalności Wanej Kultury, bo jednak e, daje nam nowsze wersje e, programów do obróbki multimediów, na których trochę nam zależy no ale mimo to cały czas mam, cały czas mam Debian Sid w odwodzie i aktualizo aktualizowanego dosyć regularnie żeby w razie czego jak się sypnie mieć system, którego jestem pewien tak, takie jest moje trochę ciepłe kapcie do których yy, wrócę i wiem, że będzie dobrze jakby cokolwiek nie działało yy, w związku z, z dziesiątymi urodzinami to też może ogłoszę podbędzie się druga, druga edycja ArchConu którego pierwsza edycja miała miejsce rok temu w lipcu tym razem również szykujemy się na lipiec i raczej na drugą połowę. Datę ustalimy z Pawłem, współorganizatorem w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni ogłosimy również Call for Papers i to takie dosyć szerokie, bo szykujemy się na to, że będzie to jednak, że to jednak będzie konferencja międzynarodowa. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jak największą część społeczności deweloperów i wspólnie świętować 10 lat 10 lat rozwijania tej dystrybucji bo w sumie poprzedni Archgon był takim naprawdę sporym świętem przynajmniej polskiej społeczności i bardzo udanym wydarzeniem poza tym w ramach właśnie świętowania odbędzie się też i o tym, o tym myślę mogę wspomnieć że teraz odbędzie się pierwszy koncert wolnej kultury w ramach którego będziemy zaprezentujemy kilka zespołów Kilka, kilka zespołów, które publikują w Polsce na wolnych i otwartych licencjach, głównie na Creative Commons. No i one zaprezentują swoje kawałki. Myślę, że będziemy się przy tym wszyscy dobrze bawić. Więcej szczegółów już wkrótce. Został nam jeszcze temat a propos wydarzeń z Saskaku, które odbyły się w ubiegły weekend. No ja akurat ze względu na stan zdrowia nie mogłem, nie mogłem w nim uczestniczyć i nagrywanie również się nie odbyło e, NGO, które Wolna Kultura planowała, bo zabrakło nam zasobów ludzkich. E, z tego co wiem, wy również byliście i jakie są wasze wrażenia? My byliśmy, uczestniczy, uczestniczyliśmy. Wrażenia jak najbardziej bardzo pozytywne. Bardzo było fajnie. Wszystko się super udało. E, mieliśmy dziewięć zespołów projektowych które przez całe dwa dni bardzo aktywnie pracowały i muszę przyznać, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem na koniec, kiedy się okazało, że wszystkie zespoły przyszły pierwotnie tylko i wyłącznie z pomysłem. Nikt nie przyszedł nawet z jakimś prototypem, a opuszczając naszą salę w niedzielę wieczorem, wszyscy mieli działające rozwiązania i często oczywiście nie były to gotowe rozwiązania, ale nie były to już również prototypy. Było to naprawdę, naprawdę imponujące. Mhm. No i to właśnie chyba o to chodzi. Świetne, świetne wydarzenie, dużo emocji. Poza tym, że wydaje mi się, że lista projektów stopniała do siedmiu, to... to, to Zaczęliśmy na pewno od dziewięciu. Tak, tak mi, tak mi się wydaje, natomiast, natomiast zostało z tego, pamiętam, 7 projektów i, e, i naprawdę świetnie wyglądało, świetnie, świetnie e, było patrzeć na to, e, jak, e, jak pracują, jak sobie radzą i, i co z tego wyszło po, po dwóch dniach hakowania. Natomiast w związku z tym, że już jesteśmy tutaj w podcaście i mam nadzieję, że słuchają nas ludzie techniczni, chciałbym do nich wszystkich zaapelować, ponieważ... Ludzie z NGOsów bardzo dopisali, było dużo NGOsów, dużo pomysłów, natomiast brakowało nam ludzi technicznych, z umiejętnościami technicznymi wszelkiej maści, zarówno grafików, jak i programistów, co niestety trochę na pewno podcięło skrzydła paru projektom. Tak, że myślę, wielka, wielka myślę, prośba, aby zapisywać się i przychodzić, pomóc. Naprawdę fantastyczne wydarzenie, świetna atmosfera, rewelacyjni ludzie. Tak, także zachęcamy do, do uczestnictwa. No i tak jak zachęcaliśmy wcześniej, to myślę, że problem osób technicznych jest również problemem często spotykanymi również w innych środowiskach startupowych, na przykład, dzisiaj. no tam może nie tyle się narzeka na brak programistów, ale zawsze się narzeka na brak grafików. Jak pamiętam relacje ze startup weekendu? Tak. Pamiętam ten miesiąc, kiedy na hakerniusach codziennie były posty odnośnie e, designer to founderów. To był straszny miesiąc. <laughs> e, tak, także no, no, takich ludzi potrzeba i myślę, że musimy wymyślić jakąś całkiem dobrą metodę promocji, na, e, która pozwoli nam dotrzeć jednak do, do, te, do tego środowiska i przekonać, że warto na takie eventy przychodzić. Bo z tym, jak widać, jednak mamy trochę problem. E, no ale jest to rzecz, którą, którą będziemy wykonywać. E, chyba jeszcze nie ma następnej daty z haku, ale ale myślę, że, że powoli już tak teraz nastąpi jakaś ewaluacja, wyciąganie wniosków i, i będziemy się zajmować tym, jak, jak jednak dotrzeć do większej ilości osób technicznych i jak, jak sprawić, że po prostu było jeszcze bardziej udanym wydarzeniem. Ja dzisiaj, tak. dzisiaj jest spotkanie ewaluacyjne i miejmy nadzieję, że, e, że coś się okaże i że może, może będą jakieś kandydatury na następny termin, na następny temat. Zobaczymy. Podobno parę pomysłów już jest zgłoszonych. No, no to, to myślę, że bardzo nas to cieszy i, no, i czekamy na następny socjal. <grych> Android wraca do, yy, do drzewa Linuxa głównego. Yy, z wersją, z wydaniem numer 3.3. Yy, yy, myślę, że to dosyć głośny news, bo już bardzo długo mówiło się o tym, że Android przestał być Linuxem. Yy, było to, no była to największa znaczy zarzut wobec twierdzenia, yy, że rok Linuxa na desktopach przekształcił się, znaczy został osiągnięty właśnie dzięki Androidowi no mam nadzieję, że przyczyni się to jednak do tego, żeby rok Linuxa na desktopach już nie był w taki sposób kwestionowany czy macie jakieś komentarze? No. Tak, po pierwsze czy, czy według Ciebie to, że Android wszedł do czasie Androida, weszło do Jądra czy znaczy dla Ciebie teraz, że Android jest Linuxem? Bo myślę, że to nie do końca, znaczy, końca Dla mnie, tak Dla mnie osobiście tym Linuxem nie przestał być nawet na moment takie było moje zdanie i ja za tą tezą gorąco e, jakby się trzymałem, bo mimo wszystko jest to, jest to jądro Linuxa, które jest wykorzystywane, jest publikowane, jest rozwijane w taki sposób, żeby było dostosowane do takich, a nie innych urządzeń i dalej jest to Linux. Ja się muszę tutaj zgodzić z Marcinem, to faktycznie moim zdaniem nigdy nie przestało być Linuxem, ponieważ e, główne tam nieznacznie zostały zmienione pewne tylko mechanizmy, e, natomiast ja mam inne pytanie, mianowicie, a co nam to zmienia? Android jest cały czas dokładnie tak samo, tak naprawdę, zamkniętym systemem jak był. Każdy może przeczytać kod, to prawda, każdy może sobie sam pozmieniać kod, ok, natomiast Google nie przyjmuje w ogóle patrzy i łatek od społeczności. Tak, no i niestety warto też wspomnieć e... o tym, że wręcz zamyka się przed y, konkurencyjnymi, znaczy nie konkurencyjnymi, przed y, modami Androida, które się tworzą, jak na przykład CyanogenMod, to jednak stara się jakoś zamykać te, no nie jest to polityka, którą pochwalamy, na przykład blokowanie e, odtwarzania filmów na YouTubie dla e, smartfonów korzystających z CyanogenModa, to był taki niezbyt ładne ruch i nie, nie, no, nie popieramy tego e, natomiast myślę, że, e, że taki głośny nie że znaczy pojawienie się słowa kluczowego Android i e, jednak o tym się pisze dosyć szeroko e, jest czymś, co się przyczynia niejako trochę do, do tej obecności dalszy, większej obecności Linuxa w świadomości przeciętnego użytkownika, który powiedzmy jako tako zainteresowany jest technologiami na przykład mobilnymi jest to coś, co do jego oczu już w jakiś sposób dotrze i, i trochę zwiększamy tę świadomość istnienia takiego systemu jak Linux. I, i z, tego, z tego powodu uważam to za bardzo dobrego i dosyć ważnego newsa. No, moim zdaniem w tej chwili, jeśli chodzi o Linuxa, to mniej jest to problem dotarciem do świadomości, ponieważ z tym już w zasadzie nie ma problemu, łącznie z tym, że w tej chwili podczas socjaku była grupa gimnazjalistów, którzy również stworzyli bardzo ciekawe rzeczy w tym czasie, ale nawet te dzieciaki wiedziały czym jest Linux, co prawda nie były do niego zbyt przekonane ale to mhm. jest już zupełnie inna kwestia natomiast miały świadomość jego istnienia i wiedziały że coś takiego jest, moim zdaniem to co w tej chwili jest ważniejsze to jest demistyfikacja Linuxa odjęcie mu tej płatki czegoś trudnego dla hakerów zaawansowanego no i, i przede wszystkim jednak tego trudnego tak, tego, tak cały tego czas, mimo tego, że w, w tej chwili właśnie, właśnie, tak mimo, że w tej chwili Ubuntu jest najpopularniejszą dystrybucją, jego instalacja to jest sześć kliknięć, jest dużo prostsza i przyjemniejsza niż instalacja Windowsów nowych mimo, że mają bardzo dopracowany interfejs, co by nie mówić o Unity, łatwy i powiedzmy przyjemny, to jednak cały czas w świadomości Linux to jest system trudny, system dla hakerów, z którym ludzie boją się po prostu nawet sprawdzić, czy I myślę, że właśnie, że właśnie obecność tak, tego słowa, hasła, hasła Android przy, przy hasle Linux w newsach i, i w kolejnych informacjach, które się pojawiają na temat obu systemów, jest właśnie tym, co się trochę do tego przyczyni. Tak, Kiedy pokazujemy Androida, który jest o wszystko fajnym interfejsem i takim właśnie wykorzystaniem Linuxa. No właśnie. E, w ten sposób... I moim zdaniem tu jest problem. Mhm. Przepraszam, że Ci przerywam, ale chcę nawiązać właśnie do tego. Moim zdaniem tu jest problem w tym interfejsie. All <sighs> Jakby tego że To jest problem moim zdaniem nierozwiązywalny, dlatego że różnica jest interfejsu. Ludzie jak widzą Androida, to ok, to sobie może być Linux, tylko potwierdza to, że to jest skomplikowane, bo w takim razie to Linux jest tam gdzieś głęboko, a dla ludzi liczy się ten interfejs. I ludzie cały czas wie, wiedzą, zdają sobie sprawę, że na komputerze nie będą mieli tego samego interfejsu, nawet nie chcieliby mieć tego samego interfejsu. W związku z czym to, że na komórce ten dziwny skomplikowany Linux został przykryty ładnym interfejsem, to fajnie i chwała producentom. Natomiast wydaje mi się, że większość ludzi cały czas wierzy, że na komputerze nie ma tego, bo nikt im tego nie przygotował, więc na komputerze dalej będą dostawali ten przeklęty, zaklęty. Tak, no to jest, to jak jest to problem nierozwiązywane moim zdaniem dlatego, że jakby nierozerwalnie yy, Posiadanie Linuxa i korzystanie z wolnego otwartego programowania oznacza możliwość wyboru, wyboru najfajniejszego środowiska i pomimo tego, że, że mamy takie no dystrybucje, które się o tym nie wiedzą, które, no tym nie wiedzą a, a co myślę, co gorsze, trochę jednak ciężko jest im to wytłumaczyć w taki dosyć zrozumiały sposób, który spowoduje, że oni się zapalą na tym punkcie, a nie pomyślą o tym w kontekście takim, że to jest o, kolejna rzecz do zrobienia, która mi utrudnia e, rozpoczęcie działania na, na tym systemie. Dokładnie, dokładnie tak. To częściej jest problem i kolejna zagadka do rozwiązania. Tak, no także to jest to jest coś, czym no, jednak się muszą zajmować dystrybucji i na pewno nie będzie się tym zajmował, zajmował Linux, bo no, taka jest cała specyfika i cała filozofia tego systemu i tego środowiska. Aczkolwiek mhm. też trochę polesną rzeczą jest to, że, e, że na przykład takie dystrybucje, właśnie Kubuntu coraz w coraz mniejszym stopniu są oparte na społeczności. Tak, tutaj e, trochę, pomimo, pomimo tego, że jakby jest coraz fajniej wykorzystywana sama idea stojąca za Stają, stojąca właśnie za wolnym i otwartym programowaniem i tworzy się rzeczywiście fajny projekt, który jest przystępny, to z drugiej strony trochę jej zaprzeczamy, bo wyzbywamy się tego udziału społeczności i to też nie najbardziej mi się czy nie podoba mi się to za bardzo, to samo przecież i to szczególnie widać w pojawiających się projektach z, z Canonicala właśnie tym Ubuntu na, znaczy Ubuntu na Androida który jest zamknięty i będzie zamknięty kolejne rozwiązanie to jest właśnie Ubuntu na, te, na telewizor tak jak Ubuntu TV, również będzie rozwiązaniem zamkniętym, trochę, znaczy niestety Canonical coraz bardziej odcina się od społeczności i przekształca się w taki, w taką właśnie, nie wiem koncern, który produkuje oprogramowanie i zacznie chyba wydawać w sposób taki trochę jak Microsoft czy, yy, czy, czy Apple. Nie bardzo mi się to podoba. No na szczęście mamy sporo alternatyw, tylko że nie są one aż tak wypromowane. No to prawda. Taki temat hmm. trochę poboczny. Wiecie może na jakich, na jakich zasadach są opublikowywane części jądra, które bezpośrednio gadają z hardware'em na Androidzie? Bo na myśli to sterownik. Jest... Tak, tak, tak, dokładnie. Sterowniki to jak zawsze zależy zawsze do... sterowniki do radio i tak dalej. Zależy to od że... polityki konkretnego producenta sprzętu. News dzisiaj Samsung otworzył, udostępnił pełne własne źródła Androida na Galaxy S2. O. No, czyli czy da się już skompilować wszystko razem z, ze sterownikami bez. Podobno tak, natomiast nie próbowałem, Jasne. więc w żaden sposób nie mogę tego potwierdzać własnymi słowami. No tak, że myślę, że tym powoli będziemy kończyć. Kończyć nasze nagranie, bo i was jest trochę czas na spotkanie ewaluacyjne Z Haku. mam nadzieję, że to będzie sporo fajnych pomysłów i fajnych wniosków Także szybko tylko polecę po, Podzielę zaproszeń Mam w tym tygodniu zaproszenia dwa Po pierwsze na wtorek, 27 marca na warsztaty z Lispa poprowadzone przez Pawła Laska, który poprowadzi te, te warsztaty jeszcze tuż przed, przed, rozpoczęciem pracy w Goglu, e, w Dublinie, także tak trochę, trochę przed wyjazdem, trochę przed świętami, e, opowie nam o Lispie, wprowadzi nas. Mam nadzieję, że nastąpi też fajna kontynuacja przez chłopaków z Krakowa, ale to jeszcze będzie do, do omówienia. E, i kolejne zaproszenie to y, tradycyjne spotkanie Linuxa w bramie 30 marca. Y, w piątek 30 marca jest to ostatni piątek miesiąca. Y, jak co miesiąc spotykamy się w laboratorium brama i czekamy na Was od 10 rano do 22. Y, podczas tego spotkania odbędzie się warsztat stworzenia muzyki na Linuxie prowadzony przez UNFE z którego muzyką zapoznawaliśmy się w drugim wolnym graniu, który poprowadził również bardzo fajne warsztaty z Blendera, z których nagranie również pojawi się niedługo na wolnej kulturze. Także gorąco zapraszam, czekamy na Was i, i do zobaczenia. Szczegółów, więcej szczegółów, szczegółów jak dotrzeć na, na bramy na stronie lwb tak, tak, Gorąco zapraszam do odwiedzenia. link oczywiście będzie w show notes. Czy mamy jeszcze jakieś ogłoszenia, czy to czy na dzisiaj wszystko? Zdaję mi się wszystko. Dzięki, tak, dziękuję, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia i do usłyszenia. Żegna się Marcin, Sirmacik, Karpezo. Michał Brzeżewski i Piotrek Do wiary. usłyszenia, cześć